Good morning. Dzień dobry. This morning I'm going to be preaching on the lines of seeing and hearing by the Holy Spirit. Dziś rano chcę mówić o tym, jak możemy słuchać i widzieć od Ducha Świętego. That we need to have new eyes and new ears. O tym, że musimy mieć nowe oczy i nowe uszy. For Dlatego, że świat według Ducha Świętego jest inny od naszego świata. Jezus powiedział, że jesteśmy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. A więc oto jest kontekst tego dzisiejszego kazania. There are different gifts of the Holy Spirit. Są różne dary Ducha Świętego. I Bóg będzie nam dawał różne słowa well, dla poszczególnych ludzi. Word. Różne słowa prorocze również. And if I give you a word, I don't want that to be embarrassment, but just for The Lord to you. I jeśli ja będę przekazywał Wam jakieś słowo, to nie po to, aby Was zawstydzić, ale po to, aby Bóg mógł Was zachęcić. new eyes and new ears. Posiadanie nowych oczu i nowych uszu. Proverbs 20:12 says, The Lord has made both these things: ears to hear and eyes to see. Przy powieści 20:12 mówi, że Pan uczynił dwie z tych rzeczy: uszy do słuchania i oczy, aby widziały. Bóg dał mi również dla Was, jako dla całego Kościoła, takie osobiste słowo. Przez wiele, wiele, wiele godzin byłem w samolocie. I Pan zaczął mi to, to mnie. I Bóg zaczął mi coś wrzucać na mój twardy dysk. This to słowo dla Was. I chciałbym, abyście teraz po prostu wysłuchali tego, mając zamknięte oczy i otwierając się na słuchanie od Boga. And this is what he says. Oto, co Bóg mówi. Come to me with a teachable spirit, says the Lord. Pan mówi, przyjdź do mnie z duchem, który poddaje się nauczaniu. Przyjdź do mnie spragniony, a ja Ciebie napoję. Come to me and I will fill you up. Przyjdź do mnie głodny, a ja Ciebie napełnię. Come to me eager to be przyjdź do mnie gorliwy, aby być zmienionym. Have my eyes, says the Lord. Miej moje oczy, mówi Pan. Look at life from my perspective, says the Lord. Spójrz na życie z mojej perspektywy, mówi Pan. Have ears tuned to what my spirit is saying to you, says the Lord. Niech twoje uszy będą nastrojone, aby usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia dla ciebie. There is a battle going on for the control of your mind and your heart. Toczy się bitwa o sprawowanie kontroli w twoim umyśle i w twoim sercu. I Twój umysł, Twoje serce mają dwie bramy. Twoje oczy i Twoje uszy. Świat chce wpłynąć na to, co widzisz i na to, co słyszysz. A ja, Pan, mówię, patrz w moją stronę i usłysz mnie. For I am the finisher or the author and the finisher of your faith. Dlatego, że ja jestem sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. My children, you live in a world. Moje dzieci, żyjecie w zbuntowanym świecie. Be careful of the people who you see and listen to. Bądźcie ostrożni, jakich ludzi słuchacie i jakich ludzi widzicie. Be careful of the people that speak into your life. Bądźcie ostrożni z ludźmi, którzy mówią do waszego życia. Dlatego, tak moje słowo mówi, dlatego, że żadne oko nie widziało, ani żadne ucho nie słyszało, ani do żadnego umysłu nie wstąpiło to, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go słuchają, Amen. którzy Go kochają. Amen zekiel 12 Księdze Ezeiela w dwunastym rozdziale Znajduje się bardzo interesujący kawałek pisma W pierwszym wersecie napisane jest tak the me Boże słowo przyszło do mnie mówiąc tak. Synu człowieczy, zamieszkujesz, przebywasz pośród ludu przekornego. So, let me just stop right there and just say that our world, ever since Adam and Eve fell, has been in rebellion. Pozwólcie więc, że zatrzymam się tu i podkreślę to, że nasz świat od upadku Adama i Ewy jest światem zbuntowanym, światem przekory. Czy Kiedykolwiek zauważyliście, że nigdy nie trzeba uczyć naszych dzieci jak się niewłaściwie zachować? You always have to teach them to be good. Zawsze trzeba je uczyć jak być dobrymi. You know, one of the things that frustrates me of living on this planet is you have to plant flowers and you never have to plant weeds. Jedną z rzeczy, która mnie frustruje, jeśli chodzi o życie na tej planecie, jest to, że kwiaty trzeba sadzić, a jakoś nigdy nie trzeba sadzić chwastów. Weeds just grow from supernatural things. Po prostu sobie jakoś tak ponadnaturalnie rosną. W takim oto świecie żyjemy. So God is saying więc Bóg mówi, that as time has progressed, it's just been rebellion. It was rebellion in Ezekiel's day, and we live in a rebellion day today. że odkąd zaczął się czas, tak naprawdę, od momentu tego upadku była ta rebelia, był ten bunt, i w takim oto świecie żyjemy do dzisiaj. So it says, in the midst of a rebellion, people who have eyes to see, but they do not see. Who have ears to hear but they do not hear A więc mówi tutaj że mieszkamy pośród domu przekory pośród ludu zbuntowanego którzy mają oczy ale nie widzą i mają uszy ale nie słyszą you see, the world does Wiecie ten świat nie widzi tego co Bóg chciałby aby widział ani nie słyszy tego co Bóg mówi. You and I, as God's people, Ale ty i ja, jako Boży ludzie, need to be spiritual people with heaven's eyes and heaven's ears. Potrzebujemy być ludźmi duchowymi, którzy posiadają niebiańskie oczy i niebiańskie uszy. I am saying to our congregation all the time, we need to be men and women of the spirit. Cały czas, powtarzam to naszemu zgromadzeniu, że potrzebujemy być mężczyznami i kobietami według Ducha. Tak przy okazji, przesyłam z naszego kościoła, z kościoła Bethel serdeczne pozdrowienia. Chciałbym teraz Wam zrobić zdjęcie waving to Bethel Pomachajcie dobrą kościołu w Waszym braciom i siostrom pomachajcie They wave back Oni wam na pewno odmachują In their sleep like as it's like 1:30 in the morning To nie sobie śpią, pewnie z jakaś 4:00 nad ranem, ale na pewno by wam pomachali Amen Let me get back to my timer here Potrzebuję mój timer sobie włączyć na nowo Okej okay. Haven't I for faith miej oko które jest dla wiary you see faith is dhl our system today is the carrier dhl yeah it's like ups oh, courier okay. All right. wiara jest takim kurierem naszych czasów so faith is the carrier of god's perspective jest tym co nosi w sobie bożą perspektywę Wiara bez uczynków jest martwa, Musimy użyć naszej wiary, aby przynieść temu światu przesłanie od Ducha Świętego. A więc miej oko dla wiary. Let that Spirit Pozwól, aby ten cichy, łagodny głos Bożego Ducha prowadził Ciebie, był Twoim przewodnikiem. Ale również miej ucho, które usłyszy ostrzeżenie przed nadjeżdżającym pociągiem pociągi wydają pewien odgłos kiedy przejeżdżają przez miasto, aby upewnić się, że wiemy, że nadjeżdżają, tak And God wants to whistle, so I Bóg czasami również chce że tak to nazwę, zagwizdać, aby zyskać na nowo naszą uwagę od czasu do czasu. Psalm 32, 8, says this. Psalm 32, 8 mówi tak. Będę Ciebie pouczał i nauczyć się drogi, którą powinieneś iść. Będę Tobie przewodził moimi oczyma. I Jezus powiedział tak. I Jezus powiedział tak. He who has ears to hear, let him hear. Niech ten, który ma uszy do słuchania, słucha. Three, w objawieniu w rozdziałach drugim i trzecim five times, pięć razy says this, napisane jest tak: Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościoła. So as you can see, hearing and seeing. From God's perspective is important. Więc, jak możemy od razu zobaczyć, patrzenie i słuchanie z Bożej perspektywy jest ważne. Mówię to mojemu Kościołowi cały czas jako przykład. Wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi, pastorze, Bóg do mnie nie mówi. I mówię to nich, że On mówi, i ja cały czas odpowiadam im, Bóg mówi, ale problem tkwi w tym, czy ty słuchasz. God wants us to hear what He is saying. naprawdę chce, abyśmy usłyszeli to, co on mówi. Now, there would be something wrong. Czasami będzie coś nie tak. pastor got a phone from his wife, byłoby nie tak, gdyby pastor otrzymał jakiś telefon od swojej żony, and she just started talking. A ona by po prostu zaczęła mówić, odbierając ten telefon. And, and said, Who is this? A ona by zaczęła mówić, a pastor... Przepraszam bardzo. Czyli uh, Basia dzwoni do pastora Jacka i zaczyna mówić, a pastor Jacek mówi, kto to? Because he should understand and know her voice. Dlatego, że on przecież powinien rozumieć i znać jej głos. The reason is, is because you spend Dlaczego? Dlatego że spędzamy czas ze sobą nawzajem. And when he calls his wife, she he doesn't have to like introduce himself because he know she knows his voice. I tak samo w drugą stronę, kiedy pastor dzwoni do swojej żony, to nie musi się przedstawiać, dlatego że ona zna jego głos. So if I got a phone call from my wife and I had to say who is this, there's something wrong. Więc jeżeli otrzymałbym telefon od mojej żony i musiałbym się upewnić kto to jest to znaczy że coś jest nie tak. And so what God is saying is that he wants to have communication with you. He wants to have a relationship with you to where when he is speaking you don't have to say Uh, is A więc to, co Bóg chce nam przekazać, to to, że On tak bardzo pragnie mieć komunikację, relacje z nami i to na takim poziomie, że kiedy już powie coś do nas, nie musimy się zastanawiać, kto mówi. So is, A więc, Bóg mówi, pytanie tylko brzmi, czy my słuchamy? W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział tak. W Ewangelii Jana, 16 rozdziale. I to to you, you Jeszcze wiele rzeczy mam wam do powiedzenia i chciałbym wam powiedzieć, ale nie jesteście w stanie ich teraz przyjąć, znieść. However, he, come, Jednakże, kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. And he will not speak of his own authority. Nie będzie przemawiał ze swojego własnego autorytetu, swojej własnej władzy? But whatever he hears, he will speak. Ale to, co słyszy będzie mówił. I just wanted to stop right there and say that the Holy Spirit is going to speak through you, And I just want to prophesy that over this church you're going to hear God like never before. Chcę tutaj się zatrzymać i powiedzieć teraz i prorokować nad wami, że Duch Święty będzie przemawiał przez was, będzie przemawiał w proroczy sposób jak nigdy dotąd. And I just want to prophesy over pastor that he will hear like chcę... never before. I chcę prorokować również nad pastorem, że będzie słyszał Boga jak nigdy wcześniej. Wife I nad żoną pastora. Like będzie słyszała tak jak nigdy wcześniej. Amen. Amen. But whatever he hears, he will speak. Cokolwiek słyszy, to będzie mówił. And he will tell you things to come. I opowie wam o rzeczach, które mają nadejść. He will glorify me. mnie. This is how you know if it's from the Holy Spirit is if it will glorify Jesus. There are many voices in this world today, but Wiele różnych głosów rozlega się teraz wokół nas w tym świecie, ale kiedy będziemy słuchać Ducha Świętego, możemy być pewni, że Jego głos wywyższa Jezusa. Jezus powiedział również, wszystko to, co jest u Ojca, jest moje, należy do mnie. A więc mówię wam, że on zaczerpnie z tego co jest moje i wam to oznajmi. So A więc Jezus mówi tutaj, że Ojciec chce nam pewne rzeczy deklarować, oznajmiać zarówno do nas, jak i przez nas. A więc, co Duch Święty mówi do was, proroczo, do waszej społeczności? Chcę, żebyście wiedzieli, że dzisiaj macie nowego partnera. Nie Ducha Świętego, dlatego, że On partneruje z wami od samego początku. Ale Kościół Bethel w Kalifornii, gdzieś daleko w świecie. Będziemy modlić się, aby Bóg sprawił, że wy przemienicie w radykalny sposób waszą społeczność. Amen. Jeśli będziemy mieli oczy do patrzenia i uszy do słuchania, to zdobędziemy nowe wskazówki co do życia tutaj i teraz. God wants you to be bold and confident in Him. Bóg chce, abyś ty w nim był śmiały i pewny siebie. Dlatego że on chce, abyś wypowiadał jego rzeczy. Jest w Bożym słowie taka piękna obietnica dotycząca właśnie kwestii posiadania Bożych oczu i Bożych uszu. W Psalmie 34 w 15. wersecie. Boże oczy, skierowane są ku Sprawiedliwym. A Jego uszy otwarte są na ich płacz, na ich wołanie. Czy to nie jest niesamowite? Amen. Widzicie, to jest właśnie to, czego dla was chcę, abyście mogli żyć z tą rzeczywistością. Every day brings an opportunity for revival in our life. And a fresh encounter with Jesus. Taki świeże, nowe spotkanie z Jezusem. Just like the testimony as we were eating in the restaurant, we had a God moment. To tak jak to świadectwo, które mówiło o tym, że po prostu siedzieliśmy sobie jedząc w restauracji i nagle doświadczyliśmy tego Bożego momentu. No us, us. Nie mieliśmy pojęcia, że te dzieciaki będą nas szukać i że nas znajdą, Holy ale Duch Święty miał. And a great thing was accomplished for the kingdom. I coś niesamowitego tam się wydarzyło i zostało osiągniętego dla Królestwa. But we need to be ready for those moments. Ale musimy być gotowi na takie momenty. Jedną z rzeczy, które chcę wam bardzo przekazać, to to, że wierzę, iż żyjemy w ostatecznych czasach. I wierzę, że musimy być kościołem, który y, naprawdę odpowiada i jest nastawiony na to, aby usłyszeć głos Bożego Ducha. Musimy być ludźmi ducha. Którzy posiadają Jego oczy i Jego uszy. Hebrews chapter 12. Hebrajczyków 12 rozdział says this. mówi tak. Since we are surrounded by such a huge cloud of witnesses, a zatem, ponieważ jesteśmy otoczeni przez tak potężny obłok świadków wiary, to the life of faith dla życia wiary. Remember that's the carrier. To jest ten kurier, to jest ten przenośnik. Let us strip off every weight that slows us down. Pozbądźmy się zerwimy z siebie każdy ciężar, który nas obciąża. Let me give you an Pozwólcie, że dam wam przykład. I was in 17 years ago. Byłem w Polsce 17 lat temu. And I was in byłem w Warszawie. And I, was speaking at the seminary there. I tam na seminarium przemawiałem. And I had never been to Nigdy wcześniej przed tamtym razem nie byłem w Polsce. Ale oczywiście wiedziałem, że był czas, kiedy ale oczywiście wiedziałem, że był taki czas, kiedy Polska znajdowała się pod rządami komunistycznego Związku Radzieckiego. A więc kiedy przyjechałem, mogłem wyczuć, zobaczyć swego rodzaju opresję, która spoczywała na ludziach. I to naprawdę złamało moje serce. And so I've been praying for Poland for a więc od tamtego czasu przez długi czas już modlę się o Polskę. This time, 17 years later, i tym razem 17 lat później, I don't see that. Nie, nie widzę tego. Amen. Amen. You see, God wants us to be released from the things of this world. Bóg chce, abyśmy byli uwolnieni od ciężarów tego świata. So let us strip off every weight that slows us down or weighs us down. A więc zrwijmy z siebie, tu jest napisane, ten ciężar, który nas spowalnia. Szczególnie te rzeczy, które są grzechem. Biegnijmy z wytrwałością w tym biegu, który Bóg nam przeznaczył. Jak wielu z was potrafi biegać na długie dystanse? How many run short distance?:t? <laughs> <laughs> God wants us to run with Him for life.: Bóg chce, żebyśmy biegli z Nim przez całe życie. I want to bring this sermon to a close.: Chcę teraz zakończyć. And I want to pray for you.: chcę się o was modlić.: In America, we have launch pads that send mamy takie miejsca, z których wysyłamy rakiety w kosmos. A of years ago, I was in Kilka lat temu byłem na Florydzie. Cape Canadral. Um, it's just a place. Oh, okay. w takim miejscu, które się nazywa can Cape, Canadral. Cape Canadral. And I was standing by the launch pad. I stałem sobie obok tego miejsca. And I was on TV it look that big. Byłem zdumiony, dlatego że w telewizji to nie wygląda aż, na, na, na aż tak olbrzymie. Ale kiedy stałem obok, obok tego potężnego miejsca, wyglądałem jak mróweczka. It was huge. Jest naprawdę olbrzymie. And I just remember standing there and in awe, Pamiętam, jak stałem tam zadumiony, And I just thought to myself this is a huge launch pad. I myślałem sobie cóż za potężna maszyneria. And I want this altar area to be a launch pad. I chcę żeby żeby ta strefa tutaj przy pulpicie stała się dla nas takim miejscem które pomoże nam wystartować. Because I want to pray for you that you will be launched into the spirit. Dlatego, że chcę modlić się, aby, abyście zostali wystrzeleni w Ducha Świętego. Like I abyście widzieli i słyszeli tak, jak robi to Bóg. To be used by Him. Abyście byli użyci przez Niego. Sundays, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Nie tylko w niedzielę, ale przez wszystkie dni tygodnia. Przez cały tydzień. A więc dzisiaj Launch our spirits. We w naszym duchu. In connection with God's spirit. W, do, w połączenie z Bożym duchem. I want you to see and hear like God does. Chcę abyście widzieli i słyszeli tak jak robi to Bóg. Amen. Amen. Kościół na Kamiennej Górze. Kościół na Kamiennej Górze. Pamiętacie dwa tygodnie temu temat? Do remember two weeks ago what Słys we talked about? Słyszeć a słuchać. Hearing and listening. Zwróćmy uwagę na to, co so us Duch Święty mówi really. do Kościoła, do nas. Aha, czyli to takie jakby umocnienie, tak? Potwierdzenie. Yeah. And, uh, we did not talk. My o tym nie rozmawialiśmy, nie uzgodniliśmy <laughs> tego. Ale to jest ten sam Bóg, ten sam Duch. Amen. Amen. A więc niech to będzie dla Was znak tego, co Bóg chce dla Was zrobić.